podcast Radio 9 Lubin, przed mikrofonem Adam oraz Dareka Dzisiaj, magazyn do potęgi 9 o nauce i technice i udamy się w kosmos. Serdecznie zapraszamy. Do potęgi 9. Magazyn o nauce i technice. O czym dzisiaj, Darek, porozmawiamy? Dokładnie o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej International Space Station, skrót od ISS. ISS, e, dokładnie tak. E, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. E, w którym roku powstała, Darek? Mniej więcej e, były to jakie lata, do a dokładnie który rok? Dokładnie w roku 2000 yy, pierwsza załoga zamieszkała na... A co było wcześniej, bo, bo yy, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nie jest pierwszą yy, stacją kosmiczną. Nie, wcześniej na orbicie, niektórzy jeszcze pamiętamy, znajdowała się rosyjska stacja kosmiczna o nazwie Mir. No czyli i co z świat? tym? Mirem się stało. Mir został zde zde zdeorbitowany w roku 2001. A co to znaczy takiego? Został wybity ze swojej orbity dookoła ziemskiej. I m, część jego spłonęła w atmosferze. Został celowo sprowadzony po prostu na Ziemię, natomiast pozostałości, które nie spłonęły w atmosferze, to było wszystko tak zaplanowaną misją, że właśnie te pozostałości spadły do jednego z osób. De docela. facto obydwie stacje jeszcze krążyły w tym samym czasie, przynajmniej przez rok czasu, tak? Tak, tak, ponieważ już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zamieszkiwali pierwsi, pierwsi astronauci będący naukowcami, bo Głównie naukowy charakter ma stacja emisja na stacji. I już ostatnie załogi były wtedy na Mirze, żeby było jeszcze ciekawiej. Mir no, miał kilka różnych ciekawych, w cudzysłowie, wpadek, ponieważ no, zdarzyło się tam dwie małe katastrofy. Jedna z nich to było zderzenie ze statkiem Sojus, który dowoził astronautów na tą stację, i podczas dokowania doszło do uszkodzenia bardzo poważnego panelu słonecznego. Ale na stacji Mir miał, również miejsce, miał miejsce również pożar, bardzo groźny pożar. Dobrze, że wspomniałeś o stacji Sojus, ponieważ. Ten moduł, tak, do tej pory przecież on jeszcze nadal istnieje, tak? Moduł Sojus jak najbardziej, to ten, w tym module astronauci dostają się na międzynarodową stację kosmiczną i w tym module również powracają na Ziemię. Wcześniej na tą stację loty odbywały się za pośrednictwem wahadłowców, tak? Tak, wahadłowców dokładnie, ale wcześniej w, w latach 2003-2005 zostały te loty wahadłowców zawieszone po katastrofie Kalambii. Później ponownie teraz został wstrzymany poniekąd ten, ten słyszałem, że mm -hmm. za drogi koszt y, w ogóle y, produkcji y, odpowiednich y, tutaj materiałów do tego jak ten statek wchodził w atmosferę, y, aby y, te takie tak zwane panele ceramiczne panele, dokładnie y, one niestety y, spalały się, y, spalały może, się, części odpadały i, tak, i tego, tego problemu nawet NASA bardzo długo miała problem z rozwiązaniem tego problemu technicznego. Natomiast y, no, zaledwie kilka dni temu mieliśmy dokładnie 20 7 dnia e, e, miesiąca marca mieliśmy możliwość obserwowania. Ci, którzy w internecie pogrzebali, to oczywiście znaleźli strony NASA i NASA TV. Tam była możliwość jak najbardziej obserwowania, dokowania właśnie e, modułu Czyli sojus. była zmiana załogi tak, w tym momencie? Tak, nowa część załogi na stację doleciała, ponieważ tam, że tak powiem, wachta trwa 6 miesięcy. Obecnie Japończyk jest dowódcą tej stacji. A tak właśnie, jeszcze a propos Japończyków, mówimy tu o międzynarodowej stacji. Co, jakie kraje wchodzą w skład tej stacji? przede wszystkim NASA i tym głównym modułem jest moduł amerykański. Później jest jeszcze moduł rosyjski tutaj sprawowany przez Roskosmos. To jest również moduł naukowy. Stacja, z takich ciekawostek stacja ma dwie toalety. Jedna jest w module amerykańskim, druga jest w module rosyjskim właśnie. Pozostałe to moduły takie są... takie przodujące, tak? NASA i Roskosmos. Yy, tak. Później. Chociaż są... Roskosmos powstał troszkę później, chociażby od członków Europejskiej Agencji Kosmicznej, która też wchodzi w skład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak, ESA dokładnie, to jest Europejska Agencja Kosmiczna, w jej skład wchodzi Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy swój udział również tam mamy jeśli chodzi o stację kosmiczną to nie wiem czy dokładnie akurat w tej kwestii, natomiast w samej Europejskiej Agencji Kosmicznej jak najbardziej ponieważ części do niektórych satelitów pochodzą z Polski Japonia to jest agencja o nazwie JAKSA i później jeszcze Brazylia co ciekawe, tak jest, Brazylia tak, później jeszcze Brazylia, co ciekawe ale tymi głównymi Modułami to jest właśnie japoński między innymi moduł naukowy JAXA, no i przede wszystkim NASA i, i, i właśnie Europejska Agencja Kosmiczna. A na samej stacji wśród różnej narodowości astronautów, tak jak mówiłem, Japończyk jest w tej chwili szefem, dowódcą tej stacji kosmicznej, Natomiast jak najbardziej wśród załogi są również Rosjanie. Jeżeli chodzi o kosmos, bo tutaj wchodzimy w takie już pojęcia, które może dla przeciętnego Kowalskiego nie są dość dobrze znane. stacja Międzynarodowa stacja kosmiczna no nie jest jednym urządzeniem, które krąży w kosmosie, tak? bo tych urządzeń jest troszkę więcej, tych satelit. W jakim oni więcej odstępie od podłoża Ziemi krążą wokół Ziemi na jej orbicie? Czy to są takie same odległości, czy jedna jest mniejsza, druga większa? No właśnie i odpowiedzi na to pytanie poznamy po piosence Zostańcie z dziewiątką. Zostańcie z nami. So bored, I feel like you don't care at all Time ticks away There's something wrong with me There's something wrong with me And I wrote a poem for you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 It's not your fault, I know it's not your fault, I know it's not your I want you today, I think I'll be okay, I think I'll be okay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 So bored, I feel it too. So it's not your fault. I know it's not your fault. I know it's not your fault. No, it's not your fault. Piosence słuchamy dziewiątki magazynu do potęgi dziewiątej o nauce i technice. Adam przed y, przerwą muzyczną zadał pytanie na temat satelitów i tego na jakiej wysokości satelity. No właśnie, bo takie mnie y, zastanawia jedna sprawa. Jest tam międzynarodowa stacja kosmiczna, są te satelity. Jeszcze jakieś tam urządzenia może latają, śmieci troszeczkę jest dookoła. Śmieci. Czy to, śmieci jest mnóstwo. Tak. Czy to gdzieś tam nie koliduje ze sobą, nie zderza się? Na jakiej zasadzie to działa? No, ci, którzy oglądali film Grawitacja, to na pewne, zapewne wiedzą, czym grożą tam na górze śmieci kosmiczne i z jaką prędkością się poruszają. To są zawrotne prędkości, zresztą wrócimy za chwilę do samej stacji kosmicznej i opowiemy o ich prędkościach, ale Adam pytał o wysokości orbit i tak na przykład Wielu z nas ma na co dzień do czynienia z orbitą geostacjonarną, zwaną Geo po prostu. Krótko opisując, mamy wrażenie, że satelita będący na tej, na tej orbicie jest jakby zawieszony nad jednym punktem na Ziemi, bo my po prostu patrzymy, kierujemy na przykład właśnie nieruchomą antenę satelitarną w jedno miejsce i właśnie korzystamy z tego. co, na co dzień... w tym jednym punkcie znajdują się te wszystkie satelity, czy nie? Nie, ona się tak jak yy, korzystamy na przykład ze, ze zwykłej telewizji satelitarnej, to musimy ustawić sobie antenę na odpowiednią, yy, na odpowiedni azy azymut. Musi być jeszcze, musi na przykład mamy 19,2 stopnie na wschód, mamy satelitę Astra, prawda, 13 stopni na wschód, mamy satelitę grupy Hotbeard, należącą do EUTELSATA. I, I tutaj my mamy wrażenie, gdybyśmy chcieli oczywiście zobaczyć ten, tego satelitę, on jest zawieszony nad nami na wysokości 35 786 dokładnie kilometrów. A przybliżeniu... dla porównania do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to są wiele, wiele większe pre... odległości. Odległości to jest około tak. 80 razy więcej, ponieważ no, można przyjąć, że satelita właśnie geostacjonarnie zawieszony jest na wysokości, przyjmuje się, że mówi się, nie używając tych właśnie dokładnych przeliczeń kilometrowych, jest to około 36 tysięcy kilometrów, a e, ISSA e, jest to wysokość około 400, 400 tak? do 415 kilometrów. Zresztą, również za chwilę też powiem, jak można na co dzień śledzić Międzynarodową Stację Kosmiczną. Znajdziecie zresztą linki do, do tego na naszym profilu, na Facebooku i na Twitterze również. Także i to wracając do, do, te, do pytań o orbitach, to jak najbardziej na co dzień korzystamy chociażby właśnie z telewizji przesyłanej przez satelitę. I to jest te 30 blisko 6000 kilometrów nad Ziemią. Satelita geostacjonarny, ale niżej są satelity, które już nie są tak na stale zawieszone właśnie na. No właśnie, do czego wysokości. służą między innymi te, te, te satelity, które znajdują się niżej i nie są to satelity, przy których odbieramy te nasze popularne stacje satelitarne, programy? Do czego służą te satelity położone na niższych orbitach, w niższych odległościach? A na przykład do łączności telefonii satelitarnej i chociażby Global Star czy Iridium korzysta właśnie z tych satelitów umieszczonych na wysokości około 2000 Kilometrów nad ziemią, ale w przypadku satelitów tych geostacjonarnych, tak jak wspomniałem wcześniej, wystarczą 3-4, żeby swoim sygnałem objąć całą kulę ziemską, natomiast w przypadku tych zawieszonych na wysokości około 2000 km no to trzeba ich już kilkadziesiąt, nie mniej niż 40 i one względem jednego punktu nad ziemią, to jednak się poruszają i są to orbity albo kołowe, albo orbity eliptyczne. Pamiętajmy też o tych satelitach. Dzięki którym mamy GPS, chociażby w samochodach, tak? Tak, a tutaj, żeby było ciekawiej, to stale czynnych mamy około 28 satelitów właśnie systemu GPS i one są na wysokości jeszcze takiej pośredniej, bo one są na wysokości względem płaszczyzny równika dokładnie 20 183 km. I jeszcze tak... Do Dodatkowo można by było powiedzieć, że ta satelita telekomunikacyjna 36 tysięcy kilometrów, czy około, tak. No wiąże się to jeszcze z opóźnieniem satelity. Dokładnie. Taki obrót wokół Ziemi trwa mniej więcej dobę, tak? Tak, no bo mamy zawieszony, wiemy, że obrót sam Ziemi wokół własnej osi to zajmuje nam około dobę to, to jest niedokładnie doba, to jest 23 godziny chyba 56 minut i 4 sekundy, nie pamiętam dokładnie mogłem się pomylić jeśli ktoś sprawdzi gdzieś w internecie może jak najbardziej w komentarzu poprawkę umieścić i no, biorąc pod uwagę, że musimy mieć wrażenie, że ten satelita jest cały czas jakby w jednym miejscu względem nas, no to on dokładnie z tą, z tą samą prędkością musi w tym samym czasie musi okrążyć, wykonać obrót wokół Ziemi. A jednak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która jest o wiele, wiele niżej, e, tej stacji zajmuje to tylko dwie godziny? Dwie godziny. Dwie godziny okrąża stacja, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna naszą kulę ziemską. E, orbitę można wyśledzić chociażby na Wpisując e, m, ISS Tracker, e, dokładnie nazwa strony to jest ISStracker.com. I, I tam będzie, będziecie mogli zaobserwować w czasie rzeczywistym, e, w jakim miejscu nad naszym globem znajduje się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. E, w chwili, na przykład tego nagrania, znajduje się ona mniej więcej nad e, Afryką, m, na wysokości w chwili obecnej, tak jak mówię tego nagrania, 27, yy, 410,7 km na takiej wysokości i leci z prędkością 27604,99 km na godzinę. Czyli mamy tą zawrótną prędkość, która właśnie powoduje stan nieważkości. Bo na wysokości 410 400, 410, 15 km na, nad Ziemią to przyciąganie ziemskie, ta grawitacja jest mniejsza zaledwie o 10%. No właśnie, na, na jakiej zasadzie to polega? Czemu jest ta grawitacja? Niby to przyciąganie jest gdzieś tam podobne, tak? E, tu mówimy o grawitacji. Jednak człowiek gdzieś tam się podnosi unosi się na e, nie wiadomo z której strony jest e, dach, z której strony jest podłoga na tej stacji kosmicznej. Tutaj oglądałem z Darkiem wcześniej filmiki, gdzie tak naprawdę poruszanie się po tej stacji jest taką, można powiedzieć, przynosi dość fajną frajdę. Jest wiele tam pan paneli, ciężko się połapać, co do czego może służy, ale tak naprawdę na jakiej zasadzie polega sama tutaj sam system tej grawitacji? No, grawitacja, przyciąganie ziemskie. Prosta rzecz cokolwiek podniesiemy, będzie w stanie swobodnego spadania, będzie spadało na ziemię. I teraz takie małe pytanie dla naszych słuchaczy, ale będziecie mieć tylko chwilę na to, żeby odpowiedzieć sobie w myślach. Jeśli e, rzucimy na przykład z jednej i tej samej wysokości, będziemy chcieli zrzucić e, długopis i kartkę papieru, to co będzie spadało z większą prędkością? Zastanówcie się. Obydwie te rzeczy będą spadały z tą samą prędkością. Yy, udowodniono to naukowo. Oczywiście jedyną przeszkodą i wrażeniem, że jednak ta kartka będzie spadała z mniejszą prędkością jest tylko i wyłącznie opór powietrza. Ale tak naprawdę, gdyby znajdowały się te dwa przedmioty w tubach próżniowych, to de facto spadłyby z tą samą prędkością, bo jest, dokładnie oddziaływuje na obydwa te elementy takie same przyciąganie ziemskie i oddziaływuje więc taka sama grawitacja. A czy na Ziemi na przykład możemy doświadczyć grawitacji takiej jakiej w kosmosie mamy? Teoretycznie moglibyśmy doświadczyć, ale tylko taki przykład. Jeśli bylibyśmy w windzie w bardzo wysokim budynku i ta winda by się zerwała i byłaby w stanie swobodnego spadania, to znaczy, że nie byłaby zatrzymywana przez żaden element czyli przez opór powietrza, nie byłaby zatrzymywana przez żadne tarcie, chociażby o ściany to przez tą chwilę przez ten moment dopóki by ona spadała i nie spadłaby na ziemię znajdowalibyśmy się w stanie nieważkości można tego doświadczyć odbywają się loty organizowane przez właśnie europejską organizację agencję kos kosmiczną, tak zwane loty orbitalne, samolot chyba Airbus z grupą pasażerów wylatuje na wysokość około 12 tysięcy metrów, następnie wyłączane są silniki, jest to tak zwany lot po paraboli, wyłączane są silniki i samolot właśnie doznaje swobodnego spadania i spada w dół. W tym momencie przez około półtorej minuty pasażerowie znajdują się w stanie nieważkości, i później, oczywiście, muszą być włączone z powrotem te silniki, i samolot może bezpiecznie wylądować. Ale przez te półtora minut, półtorej minuty e, bardzo często odbywają się w ten sposób loty z różnymi studentami albo chociażby osobami, które chcą doświadczyć właśnie stanu niewyżkości. To na takim statku możemy spróbować, bo w Indzie to raczej ja bym. W Indzie nie, w Indzie nie są właśnie te loty. Nie wiem, czy możliwe jest, żeby każdy przeciętny. Kowalski Smith mógł na przykład właśnie doświadczyć tego stanu nieważkości. Wracamy już za momencik. Więcej ciekawostek dotyczących Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dowiemy się już za chwilę po piosence. But I'm saying now, I like it just the way you are Na trochę dzisiaj dziewiątka podcastowa, a dokładnie magazyn do potęgi dziewiątej o nauce i technice. Dzisiaj opowiadamy o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz o satelitach o tym, co się dzieje w kosmosie. No dobrze, ale to jest jedna sprawa międzynarodowa, to tam się miesza... E, naukowcy, i, i, naukowcy, badania firmy, przeprowadzają. Rząd, tak, tak wszystkim. oczywiście. A co tak dla przeciętnego, no może nie przeciętnego, no już no może... Przeciętnego Kowalskiego, zwiększymy no. pułap, bo wydaje mi się, że gdyby ktoś chciał e, sobie wylecieć w kosmos, to troszeczkę by to chyba kosztowało. Ale... Jest, istnieje na świecie pierwszy... Y, kosmiczny turysta. To był Dennis Tito, amerykański milioner, mi, który zapłacił bagatela. 20 milionów dolarów za tylko 7 tak? dni, 22 godziny i 4 minuty pobytu w kosmosie. A dokładnie odbyło się to od 28 kwietnia do 6 maja roku 2001. A drugich turystów było troszeczkę więcej, tak? Było. Drugim był Mark Schutenwald z Republiki Południowej Afryki. Nawet Gregory Olsen, ale nie z tych Olsenów, których znamy z z, z tej serii filmów i komediowych poleciał w 2005 roku y, pomimo złego stanu zdrowia. Ale oprócz tych turystów... Y, trwają, Była jeszcze kobieta. Tak, trwają przecież jakieś prace pewnie nad tym, aby y, wziąć jakąś grupkę ludzi i wyruszyć w kosmos i poczuć to, co na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A będzie można. Virgin Galactic to taka nazwa. Sama, samą nazwę Virgin kojarzymy z Richardem Jak Bransonem. Ja ko z... Kojarzę z Virgin Mobile. Nie wiem, czemu mi się to kojarzy. No tak, no bo w Polsce mamy taką sieć komórkową, no, wirtualną, jasne. Istnieją linie lotnicze Virgin Pacific, a tutaj A Virgin kto to taki Galactic. w ogóle? Richard Branson. A to jest, jest miliarder, milioner, milioner, miliarder. Miliarder, tak. tak Brytyjczyk, który właśnie będzie wysyłał ludzi w kosmos. Statki, które będą się nazywać właśnie Virgin Galactic. Ciekawe, będzie Ciekawe, ile będzie kosztowała taka przyjemność? A to możesz bilet już kupić. 500 tak. osób podobne już bilety kupiło. Proszę bardzo. No możecie kupić, jasne. 200 tysięcy dolarów jak macie, plus 20 tysięcy dolarów depozytu. I możecie się zapisywać, ale będziecie musieli trochę poczekać. Pewnie na tej liście już znajdują się jakieś tam osoby, Dokładnie nawet wiemy kto, tak? No oczywiście, że... Sprawdziliśmy, czy w ogóle się załapiemy i jak długo będziemy musieli czekać. Niestety, co niektórych zmartwi, nawet jeśli macie ubezpieczenie wykupione społeczne, zdrowotne, to nie polecicie szybciej, bo kolej, kolejka jest taka, a nie inna. Po prostu, chyba według zapisów, tam ja nie wiem. No to tak jak u nas w Polsce, tak? No, ale wracając do tego, co będziemy mogli mieć za te no, około 250 tysięcy dolarów mniej więcej. A będziemy mieć około 2,5 do 3 godziny lotu w kosmosie. Wow. No, trochę drożej niż minuta do wszystkich sieci. Tak. Mamy w sieci bez, bez limitu, 29 groszy, jeszcze i tak dalej. A tutaj będziemy mogli sobie. No ja pewnie wrócę z powrotem do tego samego miejsca, z którego wyleciałem. No tak, tak ale była 3 godziny, będziesz w kosmosie. Ale to nie wszystko. 6 minut w pełnej nieważkości będziesz no, mógł rozjąć pasy i będziesz mógł latać po kabinie. No, a obok Ciebie na przykład Leonardo DiCaprio i Justin Bieber. Justina Biebera bym wysłał jak najszybciej w kosmos. No, ale Bieber razem z DiCaprio już zapisali się, oni chcieli chcą kupić te bilety. Ale i tak nie polecą tak wysoko jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, bo zaledwie na 100 kilometrów. Że jeszcze 300 będzie im brakować. No dobra, fajnie. Kiedy lecą? No, te, słuchajcie, teoretycznie mieli polecić w ubiegłym roku. <laughs> Na statku miało się mieścić, o, ma się zmieścić około e, sześciu pasażerów plus dwóch członków załogi. E, to tak, nie wiem, gdyby jeden po prostu tam sobie zaczytał się w jakąś gazetę albo słuchałby dziewiątki, no to tak, drugi wtedy pilotuje, nie? Możliwe, że tak jest. Ale jedno jest pewne. Zawsze będziecie, jeśli nawet będzie was stać na ten bilet, to zawsze możecie sobie wgrać swoją mp3, chyba będzie wolno tak. zabrać, y, dziewiątkę i możecie jej posłuchać. Dokładnie tak. I tym pozytywnym akcentem wysyłamy was wszystkich w kosmos. Y, wpiszcie sobie w Virgin Atlantic, możecie kupić bilet. Nie wiem, tam 500-600 osób już się podobno znamy. No ale nie zapominajcie oczywiście o depozycie, nie? No do, do, do, do pozycji. a nie wiem, może się za, załapiecie w jakimś duecie z Leon, z, no Dicaprio to pewnie poleci to z jest To Hanks, Katy Perry, tak, jest no, brat Brat Pitt. No, wow. Z Angeliną jo Ciekaw to? jestem, czy Sandra Bullock poleci. No ona już raz była, Ju, nie? Już raz była, tak. No, z, z, z Clooney'em dopadnie. polecieli, no. Nawet jakby się coś ale stało... Ale Clooney nie wrócił. Clooney nie wrócił, tak. No. Ale jakby się coś stało, to chociaż jest pewne, że jest ktoś na statku, kto ich tam bezpiecznie... No, ale Clooney chyba ma brata bliźniaka, bo ten drugi reklamuje kawę. Tak, ostatnio George Clooney's no. is inside, nie? No, I jest, wszyscy się zwatują. No właśnie. No. Może reklamy nagrano w kosmosie. Słuchaliśmy dziewiątki humorystycznie na końcu odnośnie stacji kosmicznej. Zapraszamy za dwa tygodnie, gdzie się udamy. Tajemnica. Włączycie dziewiątkę, odpalicie podcast, niby się dowiecie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.